Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-29 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis trójki, Anna Kowalik, Brankati. Wzruszające pożegnanie posła Łukasza Litewki, słowa o tym, że żył dla ludzi i zwierząt. 17 miliardów euro na stole w Brukseli. Peter Modzier rozmawia o odblokowaniu funduszy dla Węgier. Niepokój rodziców w niej Górze. Chodzi o promieniotwórczy gaz w jednej z podstawówek. Tysiące ludzi pożegnały posła Łukasza Litewkę. Po 15 zakończyła się msza w kościele pod wezwaniem Świętego Joachima w Sosnowcu. Przyjaciele Łukasza wspomi Litewki wspominali jego empatię oraz gotowość do niesienia pomocy. Straciliśmy kogoś absolutnie wyjątkowego, jedynego i niepowtarzalnego, na wskroś autentycznego. O tym rzadkim i wyjątkowym błysku w oczach. Człowieka o niezwykłych pokładach empatii i tej niestrudzonej chęci bycia dla innych. Kogoś, kto nasze szczęście i szczęście innych stawiał ponad swoje. Człowieka skromnego, pełnego optymizmu, niewiarygodnej mocy i energii, która napędzała nas każdego dnia. Łukasz Litewka żył dla ludzi i dla zwierząt, tak posłanowej lewicy wspominał podczas mszy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Pamiętam Wielkanoc 2021 roku dzwoni, mówi w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu. Przywieź go. Przywiozłem, bo to było dla niego ważne. Nie polityka stworzenia, ludzie i Sosnowiec. Parlamentarzysta zginął tragicznie w ubiegły czwartek. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Miał 36 lat. Szef MON potwierdza, 2 maja planowane jest wręczenie nominacji generalskich przez Karola Nawrockiego. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że wojsko potrzebuje zgodnej współpracy resortu obrony i prezydenta. Ten dialog z panem prezydentem trwa. Tutaj też ważna rola pana premiera, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Wojsko potrzebuje Wypełnienia zobowiązań. Mamy powołanych dowódców na stanowiska, które są w normalnej procedurze stanowiskami generalskimi. Mają etaty generalskie, a często są e, pułkownikami, więc chciałbym, żeby to zostało wypełnione. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przedstawił listę wojskowych do awansowania i oczekuje na akceptację przez prezydenta. Nie chciał zdradzać szczegółów. Właśnie teraz powinna się zaczynać w Brukseli rozmowa Pitera Modziora z szefem z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Przyszły premier Węgier zabiega o odblokowanie unijnych funduszy. Cała zamrożona pula to 17 miliardów euro.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 Rodzice o uczniów podstawówki nr 5 z Jeleniej Góry chcą szczegółowych informacji po tym jak zimą stwierdzono przekroczone normy radonu. Promieniotwórczy gaz wydobywa się z gleby do budynku placówki. Dwa tygodnie po spotkaniu z naukowcami i urzędnikami nie przedstawiono żadnych rozwiązań, mówi Łukasz Kwecko z Rady Rodziców. Domagamy się opublikowania pełnego harmonogramu działań, obejmującego działania organizacyjne, techniczne, pomiarowe i informacyjne, a w szczególności planu działań technicznych zmierzających do trwałego ograniczenia ekspozycji na Radon. Do jutra miasto Jelenia Góra czeka na oferty firm, które mają sprawdzić konkretnie, skąd Radon się wydobywa. Na wakacje planowany jest remont szkoły. Radon jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, występuje naturalnie jako produkt rozpadu Radu. W Pradze niecodzienna, al właściwie codzienna podróż metrem może zamienić się w nieoczekiwane muzyczne doświadczenie. Wybrane stacje na jeden dzień stały się improwizowaną sceną dla kilkudziesięciu zespołów grających jazz, funk, metal czy muzykę.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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 16.05 i sport. Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Jeżdżący w barwach francuskiej grupy kolarskiej Kofidis Stanisław Aniołkowski wygrał czwarty etap wyścigu dookoła Turcji. Jak to popularny Aniołek ma w zwyczaju, zwycięstwo wywalczył na finiszu z grupy. Pomyślne informacje napływają również z Madrytu. Osamotniony na tym placu boju polski tenisista Jan Zieliński pozostaje w turnieju deblowym. Grając w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem pokonali holendersko-amerykański duet Talon-Hrikspur-Brandon-Nakashima 6-2, 4-6 i 10-3, dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału. Coś pozytywnego w NBA. Osiem lat czekaliśmy na Polaka w playoffach. Jeremy Sohan w końcu dostał szansę gry w New York Knicks, a był to już czwarty mecz serii z Atlanta Hawks. Było 126 do 97. Dziesięć zdobytych punktów przez Polaka w ciągu blisko 3,5 minuty gry. Mówi samo za siebie, w pełni wykorzystał on daną mu szansę. Nasz koszykarz trafił wszystkie rzuty z gry, w tym jeden za trzy oczka. Dołożył do tego jeszcze jedną zbiórkę w defensywie. To był najlepszy występ Jeremiego Sochana, od kiedy w lutym przeniósł się z San Antonio Spurs do New York Knicks. Kolejny szósty mecz serii odbędzie się w czwartek w Atlancie. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Dziś drugi z półfinałów Ligi Mistrzów UEFA. O 21. Atletico Madrid podejmie Arsenal Londyn. Możemy się spodziewać wirtuozerii w defensywie po obu stronach. Ochy i achy po wczorajszym widowisku w pierwszym z półfinałów. PSG, przypomnę, pokonało Bayern 5 do 4 widowisko stworzyli przede wszystkim zawodnicy ofensywni. Jednak pojedynek w Paryżu dostarczył wszystkiego, co sprawia, że serca kibiców biją mocniej. Chodzi nie tylko o gole, ale też o odwracanie wyniku, bo Bayern prowadził 1-0. Mógł podwyższyć, a potem przegrywał już trzema bramkami, by w końcówce być blisko remisu. Spektaklu nie brakuje także w tytule Frankfurter Allemagne Zeitung. Dziennik ocenia, że Bayern Monachium był blisko nokautu, ale ustał przy wyniku 5-2 dla PSG i odpowiedział dwoma celnymi uderzeniami. Tak, telewizja RD również sięga po słowo Klucz po fantastycznym paryskim wieczorze i opisuje, jak Paryżanie i Monachijczycy zaoferowali porywający półfinał Champions League. Cytowany jest Manuel Neuer, że pięć wpuszczonych goli przeszkadza każdemu golkiperowi, ale głośniejsze są zachwyty nad ofensywnymi akcjami i golami Harego Keina, który kolejny raz otworzył wynik ważnego starcia, oraz Olice Upamecano i Diaza, którzy odwracali przebieg meczu i zapewnili emocje w rewanżu w Monachium. Niemcy oddają też szacunek dla dubletów Faraskelli i Dembele oraz Bramki Nevesa, dyrektor sportowy Bawarczyków, który widział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 O takim meczu z dziewięcioma golami to bez przerwy można by gadać, prawda? Porywające widowisko, naprawdę. Ja rzadko się ekscytuję piłką nożną, ale to było coś niesamowitego, naprawdę. 5 do 4 to brzmi trochę jak plan na pogodę tej nocy, chociaż to raczej minus 3 do 1. Tyle będzie w ciągu dzisiejszej nocy. Jutro od 8 do 13. To byłby dobry wynik na dzisiejszy półfinał. tak sobie myślę.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 Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dzisiaj pogrzeb aktywisty Łukasza Litewki, który zginął w wypadku. Autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł, ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszy. Powiemy też o Andrzeju Poczobucie, uwolnionym wczoraj z białoruskiego więzienia. Na tym przejściu granicznym pod opieką już lekarzy, wciągnął pod koszulkę i rzuciłem okiem, po prostu załamałem się, zobaczyłem, jak on jest wychudzony. Wygląda tak, jak wyglądali, myślę, więźniowie obozów koncentracyjnych, wyzwalani po zakończeniu II wojny światowej. Teraz jest w szpitalu i bardzo chce wrócić na Białoruś, bo czuje, że jest potrzebny tam, na miejscu. W reportażu wrócimy za to do wydarzeń sprzed 40 lat i polskich reakcji na awarię w Czarnobylu. Znajomy nasz lekarz zadzwonił wcześniej, mój Janek, jedź do apteki, weź płyn lugole, Więcej nic nie powiedział, obowiązkowo natychmiast jedź. Żona zgarniała dzieci, bo jedno miało 2,5-latka córka, a syn 4-latka. Wyjechała z dziećmi do Wrocławia Ten reportaż po godzinie 18.30. Zapraszamy do trójki. Piętro trzecie, w górę. Dziś mamy dzień bez windy. Jakieś pomysły? Nie, nie, no nie usuwajmy tych wind. No, chyba, że jest to tylko wtedy. No. Co Państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek. to telefon dla Państwa w sprawie każdej. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Katarzyna Firs-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel. I on będzie odbierał od Państwa połączenia. Dwie dwójki, siedem trójek do Państwa dyspozycji. This one goes out. This one goes out to the one I've left behind, a simple price. w w programie trzecim. Jest 16.15. W Sosnowcu dziś państwowy pogrzeb tragicznie zmarłego w ubiegłym tygodniu posła Łukasza Litewki. W kościele pod wezwaniem św. Joachima biskup Artur Ważny odprawił mszę żałobną. Działacza społecznego żegnali bliscy, także politycy, w tym prezydent i premier oraz mieszkańcy Sosnowca. Rodzina zmarłego zaapelowała, żeby zamiast kwiatów wykonać dowolny gest dobroci, wesprzeć zbiórkę czy organizację charytatywną. Szanowni Państwo, teraz nastąpi odczytanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Karola Nawrockiego, o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Karola Nawrockiego, odznaczony został za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie, Łukasz Litewka. Teraz głos zabierze Pan Marszałek Sejmu. Łukasz był dobrym człowiekiem. Kochał ludzi. Żył dla innych. Dla ludzi, dla zwierząt. Pomagał. Pamiętam Wielkanoc 2021 roku. Dzwoni, mówi, w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu. Przywieź go. Przywiozłem, bo to było dla niego ważne. Mówmy się za zmarłego Łukasza. Autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszym. Drodzy przyjaciele Łukasza, zmarły zostawił nam testament życia, którego stylem jest służba i dialog, a nie wykluczanie i intryga. Pokazał, że jedność tak bardzo nam potrzebną, szanującą różnorodność, można budować przez wspólny miadownik szacunku i współczucia. To zaproszenie do odkrywania nowej twarzy naszej wspólnoty narodowej, kościelnej, lokalnej, sąsiedzkiej, twarzy życzliwej, czułej. Niech ta cicha lekcja pokory i wrażliwości rezonuje w nas jeszcze długo po tym, jak opuścimy ten kościół, a potem cmentarz. Poseł Nowej Lewicy zginął wybiegły czwartek. Gdy jechał na rowerze, został potrącony przez samochód i zginął na miejscu. Uroczystość pochówku na cmentarzu w Sosnowcu jest prywatna. The Steer, piosenka dnia w trójce Princea 22 minuty po 16. Andrzej Poczobut jest na wolności, dobrze to powtarzać, dobrze to brzmi. Andrzej Poczobut pierwszą dobę po odzyskaniu wolności spędził w szpitalu. Przechodzi badania, bo pięć lat białoruskiego ciężkiego więzienia mocno nadszarpnęło jego zdrowie. W planach już jest jednak wizyta w Sejmie. Zaproszenie wystosował też prezydent Karol Nawrocki. O wzruszającym spotkaniu z dawno niewidzianym przyjacielem opowiedział Jackowi Frenclowi zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński, który nieco ponad 24 godziny temu witał Andrzeja Poczobuta na polsko-białoruskim pograniczu. Wygląda tak, jak wyglądali, myślę, więźniowie obozów koncentracyjnych, wyzwalani po zakończeniu II wojny światowej. Takie miałem skojarzenia, no rzuciłem okiem, kiedy zostawiałem go na tym przejściu granicznym pod opieką już lekarzy, ciągnął pod koszulkę i spojrzałem na, na, na niego, no, to po prostu załamałem się, jak zobaczyłem, jak on jest wychudzony. On w chwili zatrzymania ważył jakieś 94 kg, obecnie waży 70 parę. Ale mówi, że żeby nie zamarznąć w celi, musiał po prostu podejmować wysiłek fizyczny, więc ciągle musiał się ruszać i robić pompki. I mówi, że w serii jest w stanie 140 zrobić, no życzyłbym sobie zrobić 40. I to jest dobry znak. Teraz jest badany w MSWiA. Zobaczymy, co lekarze powiedzą o nim. Stan jego był na tyle dobry, że mógł jechać z normalnym transportem, a nie karetką do Warszawy. A psychicznie to, w, tak jak nam pisali w grepszach ludzie, że jest po prostu niezłomny w bardzo dobrym stanie. A jakie ma plany na przyszłość? Bo plany Andrzeja Poczobutu były zawsze związane z Białorusią. Tak, no a jest z i właściwie ze związką Polaków na Białorusi, który działa głównie na, na, na Grodzieńszczyźnie, gdzie po prostu Polaków jest najwięcej. On chce dalej służyć tej mniejszości. No i musi znaleźć jakąś formułę swojej pracy na rzecz tego związku. No ja nie, nie, nie sądzę, że Białorusini będą chcieli pozwolić mu wrócić, kursować między Polską. No na razie mówi, że planuje, no ale ja bym odradzał mu po prostu powrót. Ja myślę, że w tej chwili za wcześnie mówić o tym, co Andrzej może zrobić i na razie go prosimy tylko o to, żeby zadbał o zdrowie. Bo z chorego Andrzeja Potrzebuta pożytku nie będzie. Miała ani wspólnota polska w Białorusi, ani Polacy w Polsce, więc... W tej chwili Andrzej Potrzebut przechodzi badania w szpitalu MSWiA. Tak. Wczoraj spotkał się. Z żoną. Tak, bo kiedy myśmy ruszyli z Białobieży, wyjechaliśmy za strefę zakłóceń, telefonów komórkowych, to wtedy wyjąłem telefon i pierwsze co zadzwoniłem do córki, włączyłem kamerę i rozmawiał z żoną, z córką i żona po prostu wsiadła w samochód. I kiedy myśmy dojechali do Warszawy, to nasz była na granicy polsko-białoruskiej wtedy. Wieczorem dojechała właśnie do MSWiA, spotkali się, widziałem, że Switona Cichanowska wrzuciła zdjęcie Andrzeja, no i z nią właśnie, no i się strasznie z tego cieszę, że to rozdzielone przez reżim kochające się małżeństwo jest znowu. Że syn Jarosław Poczobut ma ojca, znowu że córka Jana Poczobut ma ojca. Pokazywałem Andrzejowi zdjęcia Jany, jak odbierała nagrody w jego imieniu w Parlamencie Europejskim, jak odbierała nagrody imienia Andrzeja Wajdy w Krakowie. No, mówiłem mu, że muszę to być dumny z dzieci, że są wspaniałe. I widziałem, że Andrzej też się cieszy. Andrzej Poczobut jako człowiek niezłomny, zmęczony więzieniem, ale jednak z uśmiechem i iskierką wokół. Taki właśnie jest, taki to jest człowiek. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tego, bo widziałem też innych ludzi dbanianych w tej wymianie z rosyjskich białoruskich więzień i nie wszyscy byli pogodni. No, Jakoś tak ten człowiek coś takim właśnie promieniuje. I był fatalnie, gdyby tego światło zgasło w tym łagrze, w nowym Przez całe pięć lat, z tą obawą, że jeszcze chwilę i będziemy musieli na pierwszej stronie drukować tekst na czarno, że Andrzeja z nami nie będzie. A on mi mówił w samochodzie, że tak być może by się stało, gdyby on nie miał świadomości tego, że za nim stoi Polska, że ma tu przyjaciół, że ludzie za niego trzymają. I on o tym wiedział i to mu dawało siły w tej strasznej chwili. W tej chwili jest w szpitalu, ale już wiemy, że są zaproszenia do niego kierowane z kancelarii prezydenta. Ma także odwiedzić Sejm. Kiedy to się może zdarzyć? Jeżeli Andrzej Poczowód chce działać na rzecz mniejszości polskiej w Białorusi, no niestety, niestety, no musi działać, a działanie oznacza spotykanie się również z politykami wszystkich opcji, bo polityków wszystkich opcji powinna dotyczyć kwestia właśnie polskiej mniejszości w Białorusi. To są nasi rodacy, nasi obywatele. Co do kalendarza nie jestem w stanie nic powiedzieć, no bo Andrzej jest wolnym człowiekiem. To zresztą powiedział mu premier po tym, jak przeszedł przez granicę i sam będzie sobie ten kalendarz swój kształtował i panowie posłowie, prezydent będą musieli się do jego kalendarza dostosować. Jak pan rozmawia z Andrzejem Poczobutem? Zdradza swoje plany na najbliższe dni, tygodnie? Na razie rozmawiamy o badaniach, wynikach lekarskich, o samopoczuciu, o tym, jak się czuje i co zrobić w najbliższych godzinach. I czeka na przyjazd pozostałej części rodziny, bo żona już jest. Żona i córka są, nie wiem czy jest syn Czeka na Przyjazd, przyjaciół. No i najważniejsza jest kwestia jego zdrowia. To jest kwestia kluczowa i ona o wszystkim rozstrzygnie. Czy pan, jako przyjaciel Andrzeja i Gazeta Wyborcza, będziecie wpływali na niego, żeby jednak na tę Białoruś, która jest niebezpiecznym miejscem dla niego, nie wyjeżdżał, żeby działał z Polski? Musimy się jeszcze spotkać z całą załogą, i wszystkimi ludźmi zaangażowanymi. Andrzej musi dojść do siebie na tyle, żeby móc po prostu z nami po porozmawiać. Wtedy zobaczymy, jakie mamy opcje na stole, co możemy zrobić. Andrzej poszedłby za nami w ogień, ja bym za nim też poszedł w ogień. Bo to są koledzy no żeby się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 Sen, ja to wiem, daje nam Valerinsen. sen. A, a, a śpisz raz, dwa, bo walerin o to dba. Na noc weź Valerinsen, sen, żeś zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zabiera naturalne składniki i nie uzależnia. Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelan lisy wspomaga odprężenie. Wyciąg szyszek nie wspierał utrzymanie zdrowego snu. A flofarm.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 Poleca Polskie Radio.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 Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Wkrót serwisu Trójki Anna Kowalik-Brankati. Iran zagroził bezprecedensową akcją militarną, jeżeli USA będą nadal przejmować irańskie statki. Informacje podaje agencja Reutera, powołując się na wysoko postawione źródło w irańskich służbach bezpieczeństwa. Teheran uważa, że cierpliwość ma swoje granice i skończy się, jeżeli Waszyngton utrzyma nielegalną blokadę morską wokół cieśniny Ormus. Wcześniej dziennik The Wall Street Journal przekazał, że prezydent Donald Trump polecił swoim doradcom przygotować się na przedłużoną blokadę. Do irańskich portów. Przedsiębiorcy z Zakopanego przygotowują się na najazd turystów. Majowy weekend w Zakopanem może spędzić ponad 100 tysięcy gości. Wolnych zostało około 30% miejsc noclegowych, mówi Karol Wagner z Izby Gospodarczej.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 Średnia cena za moclek w hotelu lub pensjonacie ze śniadaniem dla dwóch osób to około 600 zł. W zakopanym w niższych partiach Tatar wiosna, jednak wyżej nadal panują zimowe warunki. Brytyjskie MZ wezwało do siebie ambasadora Rosji w Londynie, żeby cofnąć akredytację jednemu z rosyjskich dyplomatów. To odpowiedź na wydalenie z Rosji brytyjskiego dyplomaty Albertusa van Rensburga. Kreml oskarża go o szpiegostwo. Pełne serwis trójki o 17. Wójtce, teraz ekonomia Marek Klapa. Na początek decyzja ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na jutro. Benzyna 95 będzie kosztować 6,28 zł i 28 groszy za litr, czyli o 5 groszy więcej niż dziś. Benzyna 98 zdrożeje o 4 grosze do 6,77 zł. I 77 groszy. Cena maksymalna diesla została określona na poziomie 7,14 zł i 14 groszy za litr, czyli o 8 groszy mniej.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 50-60% czy pozwów to pozwy po nabyciu, po cesji roszczenia przez kancelarię odszkodowawczą. Tu już nie ma konsumenta. O zadowoleniu z ubiegłotygodniowego orzeczenia TSUE mówi rzecznik finansowy. W rozmowie z Polskim Radiem Michał Ziemiak wyjaśnił, że naliczanie odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu było nieprawidłowe. Setki milionów złotych na wsparcie branży przewozowej. Rząd korzystając ze środków z Krajowego Planu Odbudowy umożliwia przedsiębiorcom wymianę tachografów na te nowej generacji. Urządzenia rejestrują między innymi prędkość i odległość, którą pokonują ciężarówki, a także czas odpoczynku kierowców. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że skorzysta na tym kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Suma środków to 320 milionów złotych, 84 tysiące pojazdów zostało objętych wsparciem. Dariusz Klimczak dodał, że pieniądze trafiają już na konta przedsiębiorców. Pierwsze wypłaty już nastąpiły, jutro nastąpi wypłata następnej transzy. Przypomnijmy, obowiązek wymiany tachografów na nowsze modele wprowadziła Unia Europejska. Dotyczy to pojazdów wykonujących międzynarodowy transport. Jeżeli chodzi o kursy walut, to za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł i 26 groszy. Złoty osłabił się względem wspólnej waluty. Dolar wyceniany jest na 3,64. Jutro na północnym wschodzie, gdzie niegdzie słabe opady deszczu, a temperatura od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 12-13 na przeważającym obszarze kraju do 17 na północnym zachodzie. 25 minut, do 17. Piętro trzecie, winda jedzie w górę. Ja dzwonię z sprawie tego dnia windy i mi się taki fajny epizod przypomniał. Jak byłem trzy lata temu, uległem dość ciężkiemu wypadkowi samochodowemu i w szpitalu mieli takie ogłoszenie rehabilitacyjnym. Przyjechałeś na rehabilitację, choć po schodach. To mi się strasznie podobało i, i od tego czasu, jak gdzieś tam jadę do znajomych, to zawsze chodzę po tych schodach, chociaż na pierwsze czy drugie piętro. To też jakieś ćwiczenie było. Na 31 są bardzo potrzebne, bo gdybyśmy mieli zejść z 31 piętra, to nie starczyłoby nam przerwy na lunch. Dzień bez windy mam codziennie, bo mieszkam na czwartym piętrze bez windy. No właśnie, dzisiaj dzień bez windy. Państwo świętują. Wybraliby windę czy schody? Dwie dwójki, siedem trójek. W tej sprawie i każdej innej także. Jacek Frencel odbiera telefony. Dwie dwójki, siedem trójek. A to Coldplay. when I came Wallawida Coldplay. 20 minut do 17. Andrzej poczobut jest na wolności dzięki wymianie więźniów między Polską a Białorusią. O kalkulacjach białoruskiego dyktatora Monika Suszek. Centrum świata. Aleksander Łukaszenka od kilku miesięcy konsekwentnie stosuje strategię. Więźniowie za sankcje w rozmowach z administracją amerykańską. Jego cel jest jasny. Stopniowe wychodzenie z izolacji gospodarczej. Mówił w Pulsie Trójki były ambasador w Polsce, białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Sytuacja gospodarcza Łukaszenki jest dramatyczna. Spadek PKB, spadek w Przemyśle, spadek w rolnictwie, ujemne sandle handlowe. On sam przyznał się, że jest katastrofa i Łukaszenka chce oczywiście zniesienie tym bardziej, że przed nałożeniem sankcji Białoruś była jednym z największych eksporterów potasu na świecie. Surowiec przynosił Mińskowi miliardy dolarów rocznie. Zakaz importu do Unii Europejskiej zmusił reżim do szukania odległych rynków zbytu. To drastycznie podniosło koszty transportu. Jednak dla Łukaszenki nadrzędnym celem pozostaje utrzymanie władzy. Podkreślał w programie Bez Uników wiceminister spraw zagranicznych Marcin Posadzki. Sednem jest to, że Łukaszenka nie chce się pogodzić z tym, że może ewentualnie w w ramach procedur demokratycznych stracić władzę. Mimo uwolnienia kolejnych osób w białoruskich więzieniach pozostaje wciąż blisko 900 więźniów politycznych. Krytycy podkreślają, że Łukaszenka stosuje metodę obrotowych drzwi. Wypuszcza jednych, by móc aresztować kolejnych. Naszym gościem jest Leszek Szerepka. były ambasador RP na Białorusi w latach 2011-2015, dyplomata z doświadczeniem w Moskwie i Kijowie oraz ekspert do spraw Europy Wschodniej. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry. Pięciu za pięciu. Aleksander Łukaszenka uwolnił wczoraj pięciu więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta, w zamian za pięciu szpiegów. Dlaczego właśnie teraz? No myślę, że oferta była dość taka atrakcyjna dla niego, bo wśród tych wymienionych był na przykład, były zastępca szefa służby bezpieczeństwa Mołdawii, który pracował na rzecz Białorusi, więc to była okazja. Ja myślę, że KGB białoruskie też naciskało na tego typu wymianę, bo to było dla niej korzystne. Z drugiej strony y Łukaszenka stara się ostatnio pozbyć takich najbardziej powiedziałbym gorących nazwisk, jeżeli chodzi o więźniów politycznych i po tej ostatniej akcji wypuszczania, gdzie na wolność wyszli Białacki i Statkiewicz, to mi się zdaje, że Andrzej Poczołbos był najbardziej znanym więźniem politycznym. Puszczenie go na wolność było na rękę reżimowi Łukaszenki. potwierdzały jego taką tendencję stopniowego oczyszczania więźniów więzień z więźniów A czy coś realnie ugrał Łukaszenko na tej wymianie? No to zobaczymy. Na pewno coś ugrał, bo to trzeba by dzielić na dwie takie kategorie. Na jedna kategoria to jest polityczna, a druga powiedzmy ekonomiczna. Polityczna, to niewątpliwie Łukaszence zależy na tym, żeby był dobrze postrzegany przez Trumpa. On to czuje, że to jest dla niego dobre, bo dzięki temu poszerza mu pole manewru w rozmowach z Putinem. Taki gest z jego strony, jak on, on uważa, że to jest gest, bo moim zdaniem to była transakcja bardzo wynegocjowana, uważa, że to będzie pomagało na przykład w przyszłych także rozmowach z Putinem chociażby. Z drugiej strony mówimy o kwestiach gospodarczych. Tutaj bardzo istotne są rozmowy na temat ewentualnego eksportu z Białorusi nawozów, zarówno potasowych, jak i azotowych. Białoruś jest jednym z głównych producentów tego typu nawozów w Europie. To są oczywiście bardzo duże ilości i po wprowadzeniu sankcji Łukaszenko nie bardzo może je eksportować do krajów, gdzie może uzyskać lepszą cenę za tego typu surowiec. Musi próbować upychać ten na rynku Rosyjski gdzie ma konkurencję i na rynku chińskim, gdzie też jest konkurencja. Amerykanie ze swojej strony są bardzo zainteresowani tym, żeby pozyskać tego typu surowce. Jak popatrzy Pani na poszczególne wizyty specjalnego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych koła na Białoruś, to oprócz kwestii więźniów politycznie zwalnianych sukcesywnie z więzień, pojawia się kwestia znoszenia sankcji na pewne określone rzeczy, czy to towary, czy też mechanizmy, procedury. Między innymi tam się wybija na pierwsze miejsce właśnie kwestia ułatwień transportu białskich nawozów. Tą kwestią są bardzo zainteresowani, te farmerzy amerykańscy, bo w Ameryce rolnicy skarżą się, że przez wojnę w, w Iranie, czy próby gwałtowny wzrost ceny ropy naftowej, także wzrosły ceny na nawozy. Nie jest są w stanie tych nawozów kupić, więc... Jak wiemy, polityka prezydenta Trumpa bardzo często polega na tym, że stara się właśnie wyeksponować pewne korzyści ekonomiczne do Stanów. I mi się zdaje, że tutaj ta korzyść chyba jest pierwszoplanowa, bo mówiąc szczerze, jak się popatrzy na gospodarkę białoruską, to nic innego nie ma do zaoferowania. Cel Łukaszenki jest jasny. Stopniowe wychodzenie z tej izolacji gospodarczej i pewnie też zachowanie władzy. No on zawsze taką politykę stosował. Oczywiście teraz ma o wiele mniejsze pole manewru związane z tym błędem, który popełnił w 2022 roku, zbyt angażując się w agresję na Ukrainę, Ale on cały czas myśli, cały czas próbuje to swoje pole manewru okręcać. A czy Białoruś mobilizuje się do konfliktu, do wojny? Tak, właśnie to jest, to jest ciekawe, bo to idzie jak dwutorowo. Z jednej strony mamy te takie oznaki, niby ocieplenia, gesty, słowa, a z drugiej strony wyraźnie widać, że Łukaszenko od jakichś kilku miesięcy co najmniej poważnie wziął się za armię, która była za Niedbana, niedefinansowana, która miała dość niską zdolność bojową. Widać, że to próbuje, tak powiem, tę, tę, tę zdolność bojową podnieść na wyższy poziom. Odbywają się szkolenia, są przyciąganie rezerwiści. Ostatnio strona ukraińska alarmowała, że strona białoruska próbuje wysinki w lesie do granicy robić, tak żeby podprowadzić ciężki sprzęt ewentualnie. Na razie moim zdaniem to są cały czas takie demonstracje niż realne przygotowania, ale to też trzeba brać pod uwagę. Leszek Szerepka były ambasador RP na Białorusi, eks do spraw Europy Wschodniej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo do widzenia. Centrum świata. Do godziny 17 zostało nam 14 minut a Państwo dzwonią w sprawie dnia bez windy. A propos dnia windy przypominamy się stary głupi Żart. Ociera się Minda tam schody. W czasach studenckich w Warszawie wjechaliśmy z kolegą na 30 na Pałacu Kultury i Nauki i stwierdziliśmy, że jest taka możliwość, że można zejść po schodach na dół, trochę nie, nieoficjalnie, że tak powiem, i skorzystaliśmy z tej możliwości. Zeszliśmy po schodach na dół, ale na dole się okazało, że rzeczywiście zamknięte do wyjścia, więc musieliśmy wejść z powrotem po schodach na górę na 30, więc jestem jedną z tych osób pewnie nielicznych, która miała przyjemność wejść i zejść po schodach na 30 z pałacu kultury. Pan Darek, koneser schodów. Jeszcze próba mikrofonu i gitary.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 bo przecież kocha, zgodził się w dniu, w którym Brali ślub nie, nie I za nią dzielnie rusza Wie, że mówiąc nie Sam by kopał sobie grób Dawno temu wypłynęli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 No tak właśnie. O koneserze w kanale. Karolajna. Zapraszamy do trójki. 11 minut do 17. Alicja i Jola wyjechały w lipcu 2023 roku na Maderę. Tylko po to, żeby tam wziąć ślub. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że są małżeństwem. To czwarty taki wyrok w Polsce. Monika Gosławska. Aż trudno mówić, bo no mamy nadzieję, że to też pociągnie ze sobą dobre skutki dla reszty par. To reakcja Alicji i Jolanty na wyrok sądu. Kobiety mówią, że miały dość tej niepewności i poczucia niesprawiedliwości. Proszę sobie wyobrazić, co czują dwie dziewczyny, które czytają, że ich związek stanowi zagrożenie dla porządku prawnego Rzeczypospolitej. Wyrok lubelskiego sądu z uwagą śledziły Remigia i Michalina z Warszawy. Też są małżeństwem. Też było wzruszenie właśnie dlatego, że to pierwsza taka sprawa, no i może jakaś nadzieja? Też bym się bardzo wzruszyła, a mnie wzrusza jakby ich, ich szczęście. Pierwszy wyrok w sprawie dwóch kobiet, które są Polkami i mieszkają w Polsce, to daje nadzieję. Że... W tych poprzednich wyrokach Przemek Walas z kampanii przeciw homofobii. Była kwestia również uznania ich małżeństw, ale podstawą do stwierdzenia tego małżeństwa, czy też podstawą do transkrypcji był fakt, że pary jakąś część swojego życia spędziły poza granicami i tam zawarły małżeństwo żeństwo prowadziły wspólne gospodarstwo domowe i w którymś momencie swojego życia zdecydowały się powrócić do Polski. W przypadku Ali i Joli dziewczyny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 Zgodnie z prawem tego państwa. O wyroku CUE wiemy od listopada polski rząd miał czas, żeby przygotować rozporządzenie i wprowadzić je w życie. Transkrypcja jest takim symbolicznym uznaniem i odnotowaniem przez państwo polskie, że dwie osoby tej samej płci są małżeństwem. Remigia i Michalina Ślub wzięły w Danii. Po czterech latach znajomości wychowują dziecko, czekają na kolejne. Jesteśmy dwiema mamami. Jest. Mama i mama, na razie tego nie rozróżniamy. No właśnie, ale prawo Was rozróżnia, prawda? Tak, zdecydowanie. Pod względem prawnym no jest matka prawna i, i matka społeczna. Ja jestem rodzicem społecznym i nie mam absolutnie żadnych praw wobec mojego dziecka. Moje dziecko jest obce w świetle prawa dla mnie i ja dla niego też. Ale na co dzień to rodzina. Trzeba uznać w pełni nasze małżeństwo na równi z małżeństwami, par różnopłciowych zawartych w Polsce i tylko to nas zabezpieczy prawnie i, i da nam taki spokój na co dzień. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pełna realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych. Do wdrożenia wyroku nie wystarczy tylko zmiana rozporządzenia. Myślę, że kresem tej cierpliwości będzie za chwilę mechanizm skargowy do Komisji Europejskiej na bezczynność polskiego rządu i niewykonanie wyroku CUE. Mechanizm skargowy może przełożyć się po prostu na wstrzymanie funduszy europejskich. Najlepszym tego przykładem są Węgry, które bez funduszy muszą funkcjonować już od kilku lat. Sprawą zajęła się Monika Gosławska. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 17 zostało jeszcze 7 minut. W trójce teraz Paramory Hard Times. A po godzinie 17 zajmiemy się m.in. humbakiem Timim, który płynie już w stronę Morza Północnego. Udało się go uwolnić z miejsca, w którym ugrzązł na mieliśnię.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 Zapraszamy do salonów i na Audi.pl Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach.